Jest pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ostrzega Iran przed zerwaniem zawieszenia broni. J.D. Vance mówi o nieporozumieniu w sprawie Libanu. Tłumaczy, że rozejm nie obejmuje tego kraju, choć Irańczycy tak myśleli. Nigdy nie złożyliśmy takiej obietnicy, nigdy nie wskazaliśmy, że tak będzie, tłumaczył wiceprezydent podczas rozmowy z dziennikarzami przed odlotem z Budapesztu. Wcześniej irańskie media cytowane przez agencję Reutera podały, że Teheran znowu zamknął Ormuz w odpowiedzi na kontynuowane przez Izrael ataki na Liban. Po zachodniej stronie cieśniny według najnowszych danych na bezpieczne przejście czeka ponad 800 statków.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 Senat za likwidacją Centralnego Biura Antykorupcyjnego przyjął z poprawkami rządową ustawę, zgodnie z którą zadania CBA mają przejąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa. Do głosowania za odrzuceniem projektu ustawy w całości namawiał senator PiSu Marek Komorowski. Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego to zemsta polityczna, można powiedzieć wręcz wendetta. Likwidacja CBA nie usprawni walki z korupcją, a wręcz ją osłabi. Koalicji rządzącej przekonują, że likwidacja CBA jest realizacją jednej ze sztandarowych obietnic koalicji 15 października. Wskazywali, że służba ta skompromitowała się za rządów prawicy, zamiast z korupcją walczyła z opozycją. Senator KO Adam Bodnar zapewnia, że ustawa jest dobrze przygotowana i nie ma zagrożenia przerwania ochrony antykorupcyjnej przez służby.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 Policja zdradza więcej szczegółów operacji, której częścią była spektakularna akcja kontrterrorystów na rondzie Radosław w Warszawie podczas przeszukań w stolicy, w Radomiu i w gminie Bałtów. W Świętokrzyskiem funkcjonariusze znaleźli broń kilkaset tysięcy złotych i nielegalne substancje. Zatrzymali też 11 osób. Zatrzymania poprzedziły działania operacyjne, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ustalili, że na terenie Polski działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wytwarzaniem, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu, w tym poprzez sklep internetowy między innymi substancji zabronionych w sporcie, sfałszowanych produktów leczniczych, a także środków powszechnie spożywanych, w tym zawierających silnie działające substancje farmakologiczne. Akcja została przeprowadzona we wtorek wczesnym rankiem nad budynek przy rządzie Zgrupowania Armii Krajowej. Radosław nadleciał policyjny Black Hawk, z którego na linach opuściło się kilku policjantów. To są aktualności jedynki. Andrzej Rysuje zachęca do włączenia radiowej jedynki z okazji setnych urodzin programu pierwszego Polskiego Radia Popularne. Rysownik przygotował dla nas serię ilustracji Andrzej Milewski, bo tak się nazywa, opowiadał w sygnałach dnia o tym, jak powstały te rysunki. Polskie Radio, taka marka znana już od Aha. dawna, więc za, za dużo grzebać nie trzeba było. Prawda? No, najlepszy rysunek to taki, że każdy na niego patrzy i mówi, o, przecież sam bym to mógł wymyślić, narysować, powiedzieć, prawda? Zaczynam wymyślenie od tego, że się zastanawiam, jak ludzie słuchają radia, mhm. prawda? A gdzie? A to w samochodzie. No dobrze, no to sobie, że siedzę w tym samochodzie, jaka to jest przestrzeń. Pierwszy billboard już wisi na budynku Polskiego Radia w Warszawie. Na rysunku jest samochód nauki Jazę, tak zwana Elka, Kursant pyta instruktora, od czego zacząć? Pada odpowiedź: od wrzucenia jedynki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Nad Polską sporo chmur. Na Pomorzu i na południowym wschodzie może padać deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus dwóch stopni do zera w dzień. Od trzech nas do 9 w okolicach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Na zachodzie słonecznie. Im dalej na wschód tym więcej chmur w Małopolsce i na Podkarpaciu. Przelotnie popada deszcz w górach śnieg. Radio 24. Słownie wszystko. Noc w polskim radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.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 No to ja myślę, że sama pani dobrze <śmiech> to, to, to pytanie formalnie. No trzeba je postawić, ale wszyscy znamy odpowiedź. Oczywiście pan prezydent nie przyjdzie na ta, tę uroczystość. Yy, będzie uważał, że to jest jakieś nielegalne zgromadzenie w kawce i, i ciasteczkach. Yy, no y, tutaj, y, kto ma rację w sensie prawnym, no to będą najmłędrzi ludzie, Zgadywali przez lata i spierali się o to, ale faktycznie no, to jest tak, że, że ta uroczystość przekona część takich no, wyrazistych wyborców obecnej koalicji rządzącej, a dla wyborców koalicji opozycji będzie... Będzie po prostu jakimś cyrkiem, teatrem, czy jak to tam, co będzie chciał sobie określić. Bo to ślubowanie Ale... to tylko jedna część, prawda, tego problemu. Druga część, no próbujemy sobie wyobrazić, jak to pan profesor Markiewicz i pozostali będą próbowali pójść do pracy. Dobry, wie pan, co, nie wiem, czy pani chce o tym myśleć, ja, ja się aż boję się. Nie, pan, o tym. ja chcę, dlatego że. że mm...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 on ma charakter taki typowo, powiedziałbym, no, demokratyczny, to znaczy wybory, prawda, jedni wygrywają, ludzie przegrywają, ale ma też charakter dramatycznej no, rywalizacji między urzędami, to od długiego czasu, no, od czasu, kiedy premierem był Leszek Miller i zaczął przedstawiać siebie jako kanclerza, prawda, rozszerzając, rozpychając swoje uchodzenia. I od tego czasu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 chlapnie coś głupiego, to wszyscy tej głupoty bronią tak długo, jak, jak lider się przy niej upiera. tymczasem to, to jest groteskowe po prostu. Więc to jest... Albo trzeba mieć odwagę marszałka Terleckiego, żeby powiedzieć...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 Prawda? Kilkoma liderami partyjnymi, a nie w, w, wybierać powiedzmy z ogółu obywateli, naszych, naszych reprezentantów. To jest zmiana konstytucyjna, która się dokonała w ciągu e, tych 30 lat, e, są dwudziestu kilku lat e, wyborów pod nową konstytucją, pod obecną konstytucją. E, ale to jest nie do, to jest niestabilne, to jest nie do utrzymania po prostu. Bo jak lider zrobi coś głupiego, wymyśli coś głupiego, to cała Polska, cała Polska za, tym, za tym błędem idzie, i w ten sposób likwiduje największą przewagę, jaką demokracja ma nad autorytaryzmem czyli to zbiorowe myślenie, zbiorowe zbi sumowanie naszych kompetencji, naszych umiejętności. No tak. Y I rzeczywiście poznajemy tylko... Y y y y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 i nie będzie oddawał władzy tak, tak chętnie. Natomiast A Przemysław do... Czarnek też ją tak łatwo odda? Albo wizję tego, że będzie wice? Myślę, że Przemysław Czarnych jest chyba w takiej sytuacji trochę jak pani premier szydło. To znaczy, że jak Kaczyński go odwoła z funkcji wirtualnego premiera,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 Będziemy się temu przyglądać także z twoją pomocą, Piotr Piętka dla państwa. Powtórka programu. Komentarz. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, dr Łukasz Napiórkowski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry.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 Znaczy myślę, że nie miał wyjścia z tego względu, że reżim irański przygotował się na różne warianty działań. Między innymi docierały do mnie takie informacje dość szokujące, mianowicie Irańczycy planowali tutaj swoje obiekty infrastruktury krytycznej, obstawiać cywilami, czyli na przykład studentami uniwersytetów. Również, że tak powiem, Iran był nastawiony na eskalację. I tutaj trzeba podkreślić, szanowni słuchacze,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 Oczywiście, tak, tak, więc tutaj, tak jak się mówi w tych krajach arabskich, perskich, teraz również, że Stany Zjednoczone są tak zwanym wielkim diabłem, czyli największym złem, oczywiście w tych krajach przeciwnych Stanów Zjednoczonych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 i tak naprawdę wszyscy jesteśmy zakładnikami decyzji jednoosobowych decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Ale myślę sobie, bo czytałam komentarze, czekałam, yy, co się może w nocy wydarzyć. W jaki mm -hmm. sposób Donald Trump chce zniszczyć tę cywilizację raz na zawsze. Yy, czytałam o oburzeniu yy, amerykańskich polityków, także tych republikańskich. Jeszcze do niedawna mm -hmm. wyznawczyni prezydenta y, Trumpa, Marjorie Taylor Greene,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 podstawowego odbioru władzy na Węgrzech. Czy sądzi pan, że gdyby Wiktor Orban te wybory wygrał, losy Węgier w Unii Europejskiej byłyby zagrożone? Przypominam sobie sprzed kilku dni um, artykuł, jeden z artykułów z niemieckiej prasy, w którym była wyraźna sugestia. No jeżeli nie chcecie być w tej Unii, to nie musicie w niej być. Nie będziemy finansować um, waszych prorosyjskich postaw, a te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 one dają tiszy kilkanaście do nawet kilkudziesięciu procent powyżej dwudziestu. Natomiast jak to się przełoży na cały system wyborczy i czy rzeczywiście przejmie tisza władzę, tego nie wiemy. To jest wielka niewiadoma. Jasne. To jeszcze cytat z Onetu. Ta wschodnia maszyna pierwszy raz natrafiła na opór, którego nie potrafi skatalogować. To oczywiście o Wiktorze Orbanie i jego